Naruto Majio right now Bum, boom, like right right now. like a jungle right right now. Bum, Taki boom, the a Przepraszam, ale... Uh, uh, uh, uh, uh. Powrót porannej mgły. Nasi rodzice zginęli. To nie powinno się stać, gdybym tylko był silniejszy. Wystarczy. Muszę odpocząć. Zjem coś smacznego na śniadanie i znowu biorę się za trening ha? Staruszku... Konohamaru... Co u ciebie słychać? Nic ciekawego... Domyślam się, że zajęcia w akademii już się zaczęły. Jeszcze nie. Nasza szkoła jest w kiepskim stanie, więc uczniowie pomagają ją naprawić. Ach, rozumiem. Ech. A co słychać u ciebie? Pewnie wciąż trenujesz! Oczywiście! No, co z tobą? Nic, a co z tobą? Eee, w sumie nic. A, A więc! He, skończmy z tym, o co chodzi? O nic nie chodzi, co tobie jest. Ech, nieważne. Nie czuję się samotny. A? Samotny to zły czas na takie rzeczy. Wszyscy ciężko pracują nad odbudową wioski. Konohamaru. Teraz. Chcę pomagać tak, jak tylko potrafię. Dlatego musisz trenować za nas obu, dobrze, kolego? Jak będziesz się obijał, to ja pierwszy zostanę Hokage. Tak! ty wredny bzdącu! Właśnie rozmawiasz z kolejnym Hokage! Jeszcze nawet nie ukończyłeś Akademii! A, no tak! A, tutaj jest! To dla ciebie. Kupon na obiad w Ichiraku? Mogę go sobie wziąć? Tak, proszę bardzo, mam jeszcze jeden. Ten kupon jest twój. E, dziękuję, przyjacielu. O, Hamaru, miło cię widzieć. Hej, dzień dobry. Dobra, muszę lecieć. Bierzemy się do pracy. Tak? Mhm. Dzisiaj zajmiemy się tablicami. Przyniosłam farbę. Tak. Najpierw zjem dużą porcję ramen, a potem wrócę do mojego treningu. Pójrzcie. Uh, nie. Lord Kazekage. <śmiech> nie żyje od rozpoczęcia egzaminów. Już rozumiem, więc to o to mu chodziło. <śmiech> to on oroczni Po śmierci Kazekage, on bądź Kabuto przejął jego tożsamość. Byliśmy nieostrożni tobi! Chyba nie sądziłeś, że pójdzie łatwo. Dobrze wiesz, kim on był. To jeden z najsławniejszych ninja pięciu narodów. Dobrze się spisałeś. Dwa narody masz już z głowy. Zamknij się. Nie mów do mnie jak do dziecka. Rozumiesz? Wybacz, nie chciałem. Co prawda nie pokonaliśmy tej wioski, ale mieliśmy zupełnie inny cel. Sasuke. Udało się. Masz go teraz na smyczy. Musiałem zapłacić za to własnym zdrowiem i całym swoim jutsu. Gdybym wcześniej dopadł pitać jego ucicha, to nie mielibyśmy takich problemów. Teraz jest już za późno. Marzenie umarło. I jest silniejszy ode mnie. To dlatego wycofałem się z tej organizacji. Kashi? Heh. Czego ode mnie chce? Śniadanie, śniadanie! Moje kochane ramen! Już biegnę! Wiesz, gdzie on jest? Tak. Pójdzie łatwo. Chodźmy. Marnujmy czasu. Przecież dobrze wiesz, dlaczego tu jesteśmy. Skąd te smutne miny? Z tego, co słyszałem, to nie mieliście problemów z wioską Piasku. Wioska Piasku całością winy obarczyła wyłącznie maru. Z tego względu poddali się jurysdykcji wioski Liścia. Kwestia ich zdrady schodzi na drugi plan. Musimy przyjąć ich kapitulację, żeby odzyskać choć część wpływu w tym regionie. Prawda. Niestety siła naszej wioski została mocno nadwątlona. Powinniśmy przygotować się na atak, który jak wierzymy niedługo nastąpi. Nie wiemy kiedy sąsiadujące z nami narody zechcą wykonać ruch. Dlatego... Zdecydowaliśmy się powołać komitet złożony z naszych najwybitniejszych shinobi, których zadaniem będzie podejmowanie krytycznych decyzji. Lecz najpierw musimy wybrać silnego i godnego zaufania przywódcę. Nie chodzi jedynie o Orochimaru. To wielka walka. Nasza wioska potrzebuje piątego Hokage. Decyzja zapadła podczas kryzysowej narady z władcą Krainy Ognia. Jiraiya, wybraliśmy ciebie. O, no nie wiem, to chyba nie dla mnie. Już zdecydowaliśmy. Zresztą jeśli nie jeden ze sławnych Sanninów, to kto? Jeśli chcecie Sannina, to wam go znajdę. Hmm? A może Tsunadę? Nie da się zaprzeczyć, że jest wielce uzdolniona. Nikt jednak nie wie, gdzie teraz przebywa. Na pewno ją znajdę. Chyba nie macie nic przeciwko. Ale... Sunadę to idealna kandydatka. Dużo lepsza ode mnie. Co wy na to? Niech będzie. Rozważymy to. W twoich poszukiwaniach będzie ci towarzyszyło trzech członków oddziału Anbu. Nie obawiajcie się, przecież wam nie ucieknę. Ci ludzie by tylko przeszkadzali. Chociaż... jest ktoś, kogo chętnie bym ze sobą zabrał. Spotkałem tu pewnego młodego człowieka. Co? To bardzo dziwne. Przykro mi. Bez kuponu nie ma ramen. Nie, nie, nie, nie, jedną chwilkę. Zjadłem tylko jedno, przysięgam. A gdzie on jest? Chyba nie oddałem mu mojego ostatniego kuponu. Zapraszam! Hm? Ach, ja chcę ramen! No, no. Jesteście na randce? Hm? Bzdura. Anko wysłała nas po świeże ryby na obiad. A ty co tu robisz, to przecież nieczytelnia. A, szukałem czegoś na grup i z kimś się tutaj umówiłem. Czekam na Sasuke. Czekanie na ludzi nie jest w twoim stylu. To dla Obito. Obito? A, może tak, może nie. Kakashi, ty nigdy nie przychodzisz wcześniej. Co jest? Cóż, czasem przychodzę. <głosy> Zjedzmy gdzieś indziej. Nie lubię słodyczy. O, czyżby? <głosy> Pełnie tego nie rozumiem, gdzie ja go mogłem schować! Chyba niedawno tu przybyliście. Co robicie w wiosce? Asuma Kurenai, witajcie. Znajomość naszych imion sugeruje, że pochodzicie właśnie z tej osady. Aha. Ty jesteś… O, Itachi. Itachi Uchiha. To twoi przyjaciele Itachi? Chyba powinienem się przedstawić. Kiedyś poznamy się bliżej. Jestem Kisame Hoshikagi. Po co zwlekać? Poznajmy się bliżej już teraz. Coś takiego? W twojej wiosce nienawidzą cię tak samo jak mnie w mojej. Znamy cię same Wiemy wszystko. Przybyłeś tutaj z wioski mgły. Jesteś podejrzewany o szpiegostwo oraz o zabicie pana feudalnego. Poszukują cię we wszystkich krainach. Jesteś przestępcą klasy S, notowanym w zeszycie bingo. Muszę przyznać, że samo pokazanie się w naszej wiosce wymagało od ciebie wielkiej odwagi. Zaczynam mieć tego dosyć. Widzę, że bez walki się nie obejdzie. Postaraj się nie przesadzić. Wyważ nieobliczalny. Oni już nie żyją. Ach, trzyma ten miecz z taką lekkością, co za siła? Oto moje ostrze, skóra rekina. <głos> Dobrze. Gen-jutsu tego poziomu na mnie nie działa. Użył odbicia. Kurelaj! Radziłbym ci skupić się na walce! Ach, zasługujesz na swoją reputację! Jednakże... A! Jednakże... to już koniec. To przynajmniej dla was. Co?! Styl wody. Podobna bomba bombarekina! Użył tego samego jutsu, co ja! Bez obrazy, ale co ty tutaj robisz? No cóż, poprosiłem was, żebyście się nimi zajęli. Ale zacząłem się o was martwić. <grym> Cienisty klon. Kakashi. To ty. Fałszywy alarm? No, to było tak. Przed dzisiejszym treningiem wsunąłem kupon pod opaskę, bo bałem się, że podczas ćwiczeń wypadnie mi ze spodni. Ale w końcu się udało. Jedz, żebyś mógł się wykazać. Przecież masz dalej ćwiczyć, prawda? Racja! Chcę dać z ciebie wszystko! To mi się podoba. Masz jeszcze trochę. Jedz na koszt firmy. Proszę. O rany! Wielkie dzięki! Dzień dobry. Zapraszam. Po prostu musiałem to zobaczyć. Ty chyba faktycznie jesz tylko ramen, co, mały? Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Tomasz Marzecki. Dialogi Michał Użykowski. Wielki montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział w ziemi. Adam Kluciński, Brypida Turowska, Tomasz Marzecki, January Brunow, Robert Tondera. Itasi Ucicha. W wieku 13 lat został przywódcą oddziału AMBU. Samodzielnie wyeliminował wszystkich członków swego klanu. Nie wiem, czemu nagle się tu zjawił, ale raczej nie pozwolimy mu tak łatwo odejść. Czego tu szuka? Jaki ma plan? W następnym odcinku Oko w Oko! Sharingan kontra Sharingan!